Czy płakałeś z tego powodu, że tak bardzo marnotrawiłeś Boże miłosierdzie, używałeś złym celu Bożych błogosławieństw, zaniedbywałeś Boże Słowo i nie dawałeś Bogu należnego Jemu miejsca we wszystkich Twoich myślach, pragnieniach i życiu?